To są informacje Polskiego Radia 24. Już kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych w aferze zonda krypto lawinowo rośnie liczba zgłoszeń. Przewrócona ciężarówka na s w Warszawie, tworzą się duże korki. Jest wstępna zgoda na unijną pożyczkę dla Ukrainy. Rosyjska ropa znów płynie na Węgry rurociągiem przyjaźni. Minęła 13. Ewelina Kamińska, zapraszam. Już ponad 20 tysięcy pokrzywdzonych zgłosiło się w sprawie afery Zonda Krypto. W śledztwie prowadzonym przez Katowicką Prokuraturę Regionalną liczba zgłoszeń w tej sprawie rośnie lawinowo, mówił Polskiemu Radiu rzecznik tej prokuratury Michał Binkiewicz.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 Szef MSWiA Marcin Kierwiński jest zdania, że prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach nie leżało w interesie polskich obywateli, jak podkreślał Polacy codziennie tracą pieniądze na skutek tej afery. Myślę, że codziennie rano wiele tysięcy inwestorów jednej konkretnej giełdy kryptowalut no budzi się z takim pełnym niepokojem, co stanie się z ich pieniędzmi. Te weta wyglądają jak weta, które były w interesie bardzo określonej firmy i bardzo określonych polityków, którzy z tą firmą mieli konkretne relacje. Według wstępnych szacunków prokuratury kwota szkody w sprawie zonda krypto wynosiła 350 milionów złotych, ale rośnie wraz ze wzrostem liczby pokrzywdzonych. Tymczasem rząd zabiera się do pracy nad trzecim już projektem ustawy, która ma uregulować rynek kryptoaktywów. Poprzednie dwie ustawy zawetował prezydent. Duże utrudnienia dla kierowców na węźle Konotopa pod Warszawą. Zablokowany jest zjazd w kierunku lotniska Chopina i Terespola. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Paweł Chmura z Zespołu Pracowego Stołecznych Policjantów Przekazał Polskiemu Radiu, że drogę zablokowała ciężarówka, której kierowca wjechał w bariery. Na szczęście nikt nie został ranny. Pojazd ciężarowy poruszający się w kierunku lotniska uderzył w bariery. W chwilę obecną droga jest całkowicie zablokowana, ten zjazd w kierunku lotniska. Bardzo wstępne informacje e, mówią nam o tym, że kierującym jest Litwin, który może być pod wpływem na alkoholów. Służby nie wiedzą jak długo zjazd będzie zablokowany. Kierowcom zalecane jest śledzenie komunikatów GDDKiA. Na S8 utworzył się 4 kilometrowy korek. Rosyjska ropa znów wpłynie na Węgry. Jest też wstępna zgoda na unijną pożyczkę dla Ukrainy. Państwa członkowskie były jednomyślne. Na to wszystko po tym, jak wznowiono tranzyt ukraińskim odcinkiem rurociągu Przyjaźń. Pompowanie surowca rozpoczęło się o 11.35, czasu obowiązującego w Polsce. O wznowieniu tranzytu informowała agencja Reutera. Ropociąg, przypomnijmy, został uszkodzony w styczniu podczas rosyjskiego strzału Ukrainy. Od tego, czy rurociąg zostanie znów uruchomiony, rząd w Budapeszcie uzależniał swoją decyzję o odblokowaniu unijnej pożyczki dla Kijowa. To aż 90 miliardów euro. Na Dolnym Śląsku trwają największe od dekady ćwiczenia służb pod kryptonimem OLEK2026. Podczas ćwiczeń w powiecie dzierżoniowskim odbędzie się symulacja katastrofy lotniczej, mówi Sebastian Jezierski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego mały samolot związany z koczką spadochronowych. Startując po drugiej stronie Ślęży miał awarię, próbował wrócić na lądowisko. Niestety przy podejściu do lądowania spadł tutaj w lesie. Teren górzysty uniemożliwił powrót na lotnisko. No i rozpoczynamy działania. Będzie kilkanaście osób poszkodowanych. Zgłoszenie realnie przekażemy na numer alarmowy 112 i rozpoczniemy procedury tak jak to jest w życiu, czyli numer alarmowy 112 przekaże do służb. Po południu ćwiczenia służb zostaną przeprowadzone też w okolicach Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Na koniec zaglądamy jeszcze w teatry. Po półrocznej hibernacji rozpoczął się okres wybudzania świstaków ze snu zimowego. Przyrodnicy z Parku Narodowego obserwują na śniegu kolejne nory i apelują o zapewnienie zwierzętom spokoju. Wiosna to bowiem dla nich czas zalotów. Świstaki zimują całymi rodzinami. Przed zapad zapadnięciem sen dorosłe osobniki osiągają masę około 8 kg, a natomiast po przebudzeniu ważą nawet o połowę mniej.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 Na razie nad Polską błękitne niebo nieco zachmurzyć. Może się w godzinach popołudniowych, ale w prognozach na pewno nie widać deszczu. Wiatr słaby, chociaż momentami może być porywisty. Padać dziś, jak wspomniałam, nie powinno. Na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni. Cieplej miejscami będzie na zachodzie i północy. Tam do 17, z kolei nad samym wybrzeżem, będzie nieco chłodniej. Około 8 stopni. Klima. Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Kędzierzynie Koźlu umiarkowana. 57% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Można normalnie korzystać z prądu w gospodarstwach domowych. Klimat. Reklama.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Dzień dobry Państwu. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. 7 minut po godzinie trzynastej zaczynamy m, tę część programu w znakomitym jak zwykle towarzystwie Marzena perdiona, Agnieszka Wieczorek i Adam Waliszewski. Jak zwykle uśmiechnięte od ucha do ucha. Wiecie Państwo... Jak to dobrze jest pracować w takiej pogodnej atmosferze, choć rzeczywistość nas wcale nie rozpieszcza. O nie, ale będziemy się dziś przyglądać temu, co dzieje się wokół nas. Jak zwykle Państwa nie zawiedziemy. Stan dnia. To trwało 7 godzin. Były ciasteczka, były herbat, była herbatka, a potem wspólne oświadczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Mateusza Morawieckiego także. I wydawało się, że sytuacja kryzysowa w PiSie pominięta, opanowana. Po południu jednak w sieci zawrzało. Okazało się, że zwaśnione strony wyciągnęły różne wnioski z konferencji prasowej polityków. Dziś zostaje pytanie, czy ten kompromis jest jeszcze aktualny? I Sylwia Białek, teraz z nami. Sylwia, dzień dobry. Dzień dobry. No ty wiesz, czy jest aktualny, czy em, historia kołem się toczy? To porozumienie jeszcze obowiązuje, ale trzeba przyznać, że jest to bardzo wątłe. Prezes partii Jarosław Kaczyński, przypomnę, wyraził zgodę na działanie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Postawił jednak warunki. Po pierwsze, Stowarzyszenie będzie działać w ramach Prawa i Sprawiedliwości, a po drugie, członkowie Stowarzyszenia zasilą Radę Ekspercką i to ta Rada będzie miała decydujący głos, a nie Stowarzyszenie. Mateusz Morawiecki na te warunki się zgodził. no i Po tym wczorajszym wspólnym oświadczeniu wydawało się rzeczywiście, że sytuacja jest opanowana, ale chwilę później w sieci zawrzało przeciwnicy Mateusza Morawieckiego nazywani maślarzami, w tym Tobiasz Bochański, na przykład Jacek Sasin na portalu X pisali, że działalność Stowarzyszenia zostaje zawieszona i z takim stwierdzeniem nie zgodzili się z kolei zwolennicy byłego premiera z frakcji Harcerzy podkreślali, że po pierwsze działalność Stowarzyszenia nie tylko nie zostaje zawieszona, ale że ta inicjatywa niebawem rzuci się w wir działań i Oliwę do ognia dolała publikacja Wirtualnej Polski, z której wynika, że Ryszard Terlecki miał na zamkniętym spotkaniu zasugerować Jarosławowi Kaczyńskiemu rezygnację ze stanowiska prezesa. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że ostatnie wydarzenia w partii świadczą o słabnącej pozycji Jarosława Kaczyńskiego.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 Bartosz Kownacki Sprawa i Sprawiedliwości uspokaja partii rozłam nie grozi, ponieważ jej politykom niezależnie od różnic przyświeca wspólny cel. Jakieś dyskusje między poszczególnymi politykami w każdym ugrupowaniu się zdarzają. Wszyscy wiemy jedno.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 Ale na tym kłopoty Prawa i Sprawiedliwości się nie kończą. Dochodzą do tego kłopoty Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. Prokuratura bowiem od czterech lat dysponuje zeznaniami 28 świadków, nagraniami z podsłuchów oraz analizą Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącymi procederu nielegalnego finansowania kampanii wyborczej PiSu na Podkarpaciu. Dowody mają być obszerne i bardzo mocna. sprawa dotyczy przede wszystkim przedterminowych wyborów prezydenta Rzeszowa z 2021 roku. O wszystkim info Informują dziś autorzy podcastu w związku ze śledztwem i do sprawy odniosła się prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. To postępowanie jest w toku, jest to postępowanie wielowątkowe, natomiast już na tym etapie postępowania zarzuty usłyszały trzy osoby. Są to zarzuty o charakterze korupcyjnym, dotyczące tzw. korupcji czynnej, a więc wręczenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną. E, doprecyzowując, dwie osoby usłyszały zarzuty wręczenia korzyści majątkowej, natomiast jedna osoba pośrednictwa w wręczeniu korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną. CBA w analizie sporządzonej na potrzeby śledztwa wskazało także, że siedmioro świadków przyznało, iż zbierano lub próbowano zebrać od nich pieniądze również na inne kampanie wyborcze. Czworo z nich zeznało, że chodziło konkretnie o kampanię prezydencką Andrzeja Dud. A to oznacza, że tak naprawdę stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego to nie jedyny problem prezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo te kłopoty na Podkarpaciu mogą się odbić na finansach partii. I Sylwia Białek podsumowała dla Państwa te najważniejsze informacje. Dziękuję Ci bardzo.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 Trzeba pamiętać, że Mateusz Morawiecki jest jednak bardzo no, cennym e, wiceprzewodniczącym, wiceprezesem PiSu. Kto wie, czy nie jest takim teraz nadprezesem prezesem PiSu, nad, nad wiceprezesem PiSu, przepraszam. E, I to był oczywiście e, proces. Ten proces się rozpoczął od e, no, wygranych, przegranych wyborów e, parlamentarnych i Mateusz Ma Morawiecki od samego początku przecież e,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 On, on chyba kupił sympatię zwolenników PiSu, zawsze powtarzając, że on będzie się stawał, stawiał na wszystkie wezwania np. prokuratury. I widać, że na tym wygrał, no bo mamy dwa i pół roku rządów Koalicji Obywatelskiej,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 Wybiła 13.30 Ewelina Kamińska. Zapraszam. 90 miliardów euro dla Kijowa jest wstępna zgoda na unijną pożyczkę dla Ukrainy. Węgry, które ją przez kilka miesięcy blokowały, zniosły weto. Budapeszt zgodził się po tym, jak rurociągiem przyjaźni przez Ukrainę popłynęła dziś znów rosyjska ropa. Pod koniec stycznia, przypomnijmy, ropociąg został zniszczony podczas rosyjskich ataków i Kijów właśnie ukończył jego naprawę. Z przyznanej puli dwie trzecie, czyli 60 miliardów euro, ma być przeznaczone na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Kupowany przez Kijów za te pieniądze sprzęt powinien być przede wszystkim europejski. Państwa członkowskie zgodziły się też dziś jednomyślnie na nałożenie na Rosję 20 pakietu sankcji. Prawa kryptowalut obciąża polityków prawicy, tak uważa Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. Trwa śledztwo dotyczące afery z zonda krypto. Do prokuratury regionalnej w Katowicach zgłaszają się kolejni poszkodowani, to już nawet powyżej 20 tysięcy osób. A zdaniem Borysa Budki ta afera może się skończyć się stratami na wiele milionów złotych. Polityk dodał, że politycy prawicy mieli interesy w tym, aby prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawę o kryptoaktywach. Już widać, że ta sprawa obciąża polityków populistycznej prawicy, Konfederacji, PIS-u. Oni wspierali ten projekt, a ten projekt wspierał ich konferencje, fundacje. Zaangażowanie w prawicę nie było bez powodu, bo kiedy trzeba było głosować nad odrzuceniem weta prezydenta Nawrockiego, to PIS i Konfederacja głosowały za tym wetem. Wczoraj Marszałek Sejmu Włodzimierz Szczerzasty opowiedział się za utworzeniem Sejmowej Komisji Śledczej w związku z aferą Zonda Krypto. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość domaga się od rządu informacji na temat tej giełdy kryptowalut. Teraz ważna informacja dla kierowców dotycząca cen paliw na jutro. Liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97. Benzyny 98 6,56 zł, a oleju napędowego 6,71. O wszystkim poinformowało Dziś Ministerstwo Energii, dodajmy, że ceny są o kilka groszy wyższe niż dzisiaj. W Światowym Dniu Ziemi ogród botaniczny UMCS w Lublinie zachęca do odwiedzania, ale jednocześnie apeluje o niezabieranie ze sobą rosnących w ogrodzie roślin, mówi dyrektorka dr Grażyna Szymczak. Niestety zdarza się, że nasi zwiedzający przychodzą do ogrodu nie tylko po to, żeby odpocząć, pospacerować, spędzić miło czas, ale po to, żeby po prostu zabrać nasze rośliny ze sobą. Te rośliny czasami nie kosztują bardzo dużo w tych szkółkach. To są czasami rośliny, które kosztą 20, 30 czy trochę więcej złotych. I one są naprawdę dostępne. Ale jeśli roślina u nas została posadzona, już się zaklimatyzowała, puściła korzenie, zakwitła, no to ona się tu już dobrze czuje, to lepiej jej po prostu stąd nie zabierać. Po ostatnim weekendzie pracy.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 Nowy wpis Donalda Trumpa o Iranie. Teheran grozi atakami. Prezydent USA uważa, że Iran pogrąża się w finansowej katastrofie. Tymczasem irańska armia zapowiedziała, że jeśli dojdzie do wznowienia walk, uderzy w instalacje naftowe państw Zatoki Perskiej. Wieczorem Donald Trump przedłużył rozejm z Iranem do zakończenia negocjacji, ale wcale nie jest jasne, czy one będą kontynuowane. I jednocześnie nakazał siłom zbrojnym USA kontynuowanie blokady morskiej Iranu i utrzymanie ich w gotowości. Pierwotnie razem miał e, zakończyć się e, minionej nocy zdaje się, jeśli się nie mylę. Na koncie prezydenta USA w platformie Truth Social pojawił się nowy wpis dotyczący sytuacji gospodarczej Teheranu. Czy to prawda, że Iran jest w finansowej katastrofie i czy to prawda, że tracą 500 milionów dolarów dziennie? To są elementy tego wpisu, elementy tej treści. A nawet jeśli, to czy to oznacza początek pełnej dominacji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie? Tu w cudzysłów yy, chciałabym wziąć tę wypowiedź. Nie wiem jak to robić. Zaraz sprawdzimy. Profesor Tomasz Płudowski, politolog, amerykanista, Uniwersytet Wizja. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Może nic nie musimy brać, w cudzysłów. Wystarczy, że zacytujemy Platformę Donalda Trumpa i będzie wiadomo, że z przymrużeniem oka. No, na świecie chyba obywatele już wiedzą, że z przymrużeniem oka. Propaganda irańska też się dostosowała do, do lżejszej formy i traktuje jako odpowiada... Um, nie, używając memów i, i różnego rodzaju nowoczesnych komunikacji politycznej, masowej, bardziej typowych dla Zachodu niż dla y, Iranu, otrzymała y, swoich obywateli. Krótko natomiast y, traktuje Trumpa z bardzo dużym dystansem, uśmieszając go na różne sposoby, y, tworząc memry, kreskówki itd. tak dalej, więc. Wydaje się, że świat rzeczywiście patrzy na Trumpa w coraz większym z jednej strony a z drugiej strony zaniepokojeniem co do jego e, możliwości kognitywnych e, demencji ewentualnej no, mm -hmm. czy przyczyn wypowiedzi takich, a nie innych nie obsesji, na przykład I, czy, czy, czy zmienności tych wypowiedzi, bo codziennie mamy inny stan. W związku z tym nie należy się się przyzwyczaić do żadnej wypowiedzi, bo ona długo nie będzie obowiązywała Najprawdopodobniej nie jest prawdziwa nawet w momencie wypowiedzi. Mhm. Donald Trump notuje najniższe poparcie od początku swojej prezydentury, Aha. najnowsze sondaże i one są zgodne, um, to Aha. są wyniki zgodne w różnych sondażach, różnych, różnych sondażowni. One wskazują, że jego notowania oscylują wokół 35% i są nawet niższe niż te po ataku na kapitol. Reuters, NBC, co jeszcze? No jeszcze kilka jest tych, tych instytucji badających poparcie dla amerykańskiego prezydenta. Jak się pewnie pan nie dziwi, jedynym wyjątkiem był sondaż Fox News, w którym uzyskał 41%. Nawet i ten rezultat był najgorszy od 2017 roku. Zastanawiam się, jaki wpływ na... Czy ja go nie przeceniam? Jaki wpływ na nasze spojrzenie na tę sytuację mają właśnie irańskie komentarze, to oscylujące wokół groteski, memów. Oni pokazują wyraźnie w ten sposób albo chcą pokazać, że albo się Trumpa nie boją, albo niewiele jest im w stanie zrobić. Czy to nam się wszystkim udziela? Jak pan sądzi? Tak, ja myślę, że my tam dotarliśmy już znacznie wcześniej, prawda, w, w, w trakcie pierwszej kadencji Trumpa od 19 do 20 roku. Oni zaczęli rzeczywiście stosować też tego rodzaju formy, takie krótkie, śmieszające Trumpa już kilka tygodni temu, na przykład poprzez konta Twitterowe swoich ambasad w krajach afrykańskich, w takich krajach, powiedzmy, mniej mainstreamowych jak Zimbabwe. I, i, I to jest taka metoda niszowa, która później no, te wypowiedzi, te, te memy, te. te te hasła się rozprzestrzeniają um, yy, szerzej poprzez główne kanały komunikacji. To są z reguły wypowiedzi takie traktujące Trumpa z wyższością, z taką pobłażliwością. na przykład no, keep talking, we're bored. Mm -hmm. Czyli no, mów, mów, Donaldzie, bo nudzimy się, że jesteś dla nas taką rozrywką w najlepszym przypadku. Czyli nie obawiamy się, Wiesz, to są też wypowiedzi oficjalne, oficjeli administracji irańskiej, którzy mówią do kamery, Jesteśmy przygotowani na pytanie, co, co państwo sądzą, czy obawiacie się Besantu lądowego, a nie mówią, ależ w żadnym wypadku, czekamy. E, więc no, nie, nie wyglądają na wystraszonych Mhm. Ale te sondaże, o których mówimy, one nie dotyczą tylko sytuacji na Bliskim Wschodzie. One dotyczą gospodarki, służby zdrowia, poczucia bezpieczeństwa. Jak to zwykle w takich sondażach i, i, i w tych kategoriach Donald Trump też dołuje. Jakie mogą być tego konsekwencje w listopadzie? No, oczywiście Trump doszedł do władzy obiecując przede wszystkim niższe ceny czy obniżki cen, które mm -hmm. wzrosły po, w trakcie covid i, i to były duże podwyżki, ta inflacja w pewnym momencie osiągnęła 20%. Oczywiście można to zrzucić na czoło jedyne, to jest ulubiona działalność z Donalda Trumpa, ale teraz już od dawna jest prezydentem, od ponad roku. W popularność jego spadła, te linie zwolenników i przeciwników się przecięły zaledwie półtora miesiąca po jego wyborze, więc bardzo krótko Trwał ten miesiąc miodowy Trumpa, no i jest coraz gorzej. To znaczy, nie spełnił tych obietnic, a wręcz zakończenia wojen, mimo że twierdzi, że zakończyło się wojen i nikt nie zakończył nawet jednej, a on zakończył osiem, a tak naprawdę no, obywatele bardziej pamiętają w Stanach i na świecie, że zaczyna tę wojnę, prawda? Czyli nie, nie bardzo wiadomo, którą zakończył, bo tej, którą wszyscy zapamiętali, że obiecał że pierwszego dnia na Ukrainie, to do dzisiaj nie zakończył i nie specjalnie wywiera presję na na Putinie bardziej na Ukrainie. Inne wojny z kolei rozpoczął, prawda? Czyli atak na Wenezuelę, na początku stycznia, czy teraz wojna w Iranie, która z kolei wydaje się bardzo chaotyczna i nie mieć określonego celu. I widać też taką utratę z psychologicznego punktu widzenia, panowania, cierpliwości, prawda? Tak, gdy Donald Trump pisze wydranie, otwórzcie, prawda? Jakby nie wiedział już, już stracił zupełnie. I nie miał żadnych innych pomysłów. Ja I sobie jest duży wtedy, wie pan, wyobrażam, że on jeszcze tupie nogami, na przykład rzuca <laughs> przedmiotami, że czerwienieje. Wtedy tak. wszyscy chowają się za tymi kanapami w gabinecie owalnym, a on wyraża swoją złość. Czy to już jest moment, w którym możemy mówić wprost o pewnej... No tak, chcę mówić wprost, a szukam słowa. Mocniejszego niż nieprzewidywalność Donalda Trumpa. Jest nieprzewidywalne. To Wcześniej uważaliśmy, że to jest że A to A mocniejsze jest słowo? Jest... Może, może pan się odważy? Ja nie powinienem. Jako profesor uczelni i teoretycznie zajmujący się działalnością pokrewną dyplomacji, czyli z analizą stosunków międzynarodowych, powinienem zwłaszcza, że jeśli chciałbym pojechać do Stanów Zjednoczonych, to no, na tram jest bardzo pamiętliwy i tam media społecznościowe są wprowadzane <laughs> i, i wypowiedzi i tak, że tak. łatwo jest kliknąć na YouTubie i zobaczyć, co też co tutaj wypowiadamy. Powinniśmy być pełni. pełni... W... Zaszał jest bardzo krytyczny w stosunku do mediów. Uważam, że to jest lewactwo. Co tam się dzieje w tych, w tych mediach? Czyli każda krytyka jest po prostu lewactą. Nawet jeśli to jest nieideologiczna krytyka związana z... z, z ze stopniu, jakim przewidział y, atak na, na Iran. No, ale tym bym się nie martwiła, panie profesorze, bo może przyjść taki moment, że obelgi y, jego zdaniem obelgi ciskane w dziennikarzy mogą się okazać komplementami, albo może się okazać, że ci, którzy byli e, obrzucani takimi słowami, e, stali po słusznej stronie. Znaczy nieprzewidywalność, e, ja wiem, to jest łagodne słowo, ja może zbyt wiele od pana oczekuję, bardzo przepraszam, bo to też nie o to chodzi, ale... No tak, ale jakaś, wie pan, bo co chwilę czytam, e, gdzieś znajduje słowo poczytalność, niepoczytalność. No jeżeli on się domagał dostępu do y, kodów, a o tym też czytałam, do kodów nuklearnych i tylko ktoś z wojskowego otoczenia e, postąpił, Zostawił zdecydowane weto. No to Jako o... prezydent Obamy mm -hmm. od Być może nie i musiałby tam jeszcze uzyskać, nie wiem, jakaś inna osoba musiała być obecna tam w tym protokole. Co na ograniczenia, no ale jako prezydent ma do tylko prawo. Jest się o to za prezydenturę Reagana, bo on miał Alzheimera wtedy, początki i rzeczywiście są. Nawet do kultury to dotarło, do taki jest Genesis, w którym on, tam, Regan stoi przy oknie i, i, i myśli o tym czerwonym przycisku. Mm -hmm. e, i, I tutaj mamy do czynienia, też to, to była kwestia wieku, bo wtedy był najstarszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Później był Joe Biden, a teraz Donald Trump. Zauważył e, pan, że już nie przypomina wszystkim, e, e, nie mówi o śpiącym Joe Bidenie, bo jemu samemu się to zdarza? Tak, rzeczywiście. Ja nie wiem, czy, czy, czy to byłby powód, żeby o tym nie mówić ze wstydem. myślę, że, że, że... No bo jakby powiedział, to by, że tak powiem, lawinę uruchomił, tak? Mówisz o Bidenie sam. No może też, taka, może się też z tej strony. Może ma, ma zbyt wysoki poziom cukru. Przecież wszyscy, prawda, z wiekiem... Chodzimy na różnego rodzaju badania, i wiemy, że. Trzeba mieć <śmiech> zrozumienie dla słabości ludzkiej, prawda? To nie jest, tego, no to nie. Nie jest problem, że on to znaczy... Problem, że on nie do końca wydaje się wiedzieć, co. A właśnie, że, co robi, prawda? Bo Jasne. To... I do tego już możemy mieć zastrzeżenia. I samo NATO, do którego ma bardzo wiele zastrzeżeń, to zdaje się, Marko Rubio był współautorem tego przepisu, który nie pozwala prezydentowi Stanów Zjednoczonych indywidualnie podejmować decyzji na przykład o wyjściu z NATO. Tak? Mylę się? Dobrze tak. pamiętam? Tak. To zostało przegłosowane w kongresie. Rzeczywiście jest zgoda e, dwupartyjna i republikanie też się mm. do tego przyłączyli. Uważają, że jego wypowiedzi na temat NATO są szkodliwe i oni popierają członkostwo Stanów Zjednoczonych. Zresztą stany założyły w ogóle NATO, więc to już nie przewidywali chyba takiej sytuacji, żeby te stany występowały z NATO, tylko jest proceduralna. Zastąpienie innych krajów, tak, że muszą poczekać rok, to odpowiedzenie, poczekać rok i wtedy mm -hmm. staje się to słowo, staje się ciałem. Um, ja myślę, że, że jest rzeczywiście narastający problem tego, że tego, te, te, tej osobowości, I o tym było wiadomo, jak się popatrzy na stare materiały z kampanii, przypowiedzi Hillary Clinton czy Kamali Harris, to one mówią bardzo dokładnie, co on zrobił i rzeczywiście to zrobił i też to, że, że ma cienką skórę, że, że bardzo łatwo go dotknąć I on wtedy na, na, na odlew jakby uderza, że bardzo często zmienia zdanie, też nie do końca jakby no, sam jest przywiązany do tego zdania. prawda? Nie, nie wiem czy nie pamięta czy, czy, czy udaje, że nie pamięta co powiedział, wycofuje się z tych wypowiedzi, No że to nie jest, no ale on nie był typowym dyplomatą, w ogóle nie był dyplomatą. I, i, no, tak A teraz powiem, się okazuje, widziały, że jest... Brało. Został wybrany na drugą no tak. kadencję z obywatelem. Wiedzieli, co robią. Przypominam sobie te inauguracje prezydentury Donalda Trumpa w otoczeniu, polityków jednej i drugiej strony i śmiejącą się co chwilę Hillary Clinton. To był taki trochę śmiech przez łzy, jak sądzę. Czy jak mówił, że wylądujemy na Marsie i jak składał inne obietnice, to ona po prostu chichotała, tak? ale teraz to nie czas na śmiech. No jest, jest ale, panie profesorze, tak? tak. I on przestaje być y, skuteczny. Y, kto wie, czy nie w oczach także własnych wyborców. Bo on deklaruje bardzo wiele. My możemy to analizować, bo jesteśmy trochę dalej, ale widzą to też jego wyborcy. On zaczyna być odbierany jako nieskuteczny? No. Tak, tak, tak jak powiedziałem, to, to, to już się zaczęło gdzieś w marcu e, zeszłego roku i ten czynnik ekonomiczny, tak zwany pakiet uchwałteń, czyli głosowanie przez Przysmat Portfela, no to jest ta, ta wersja, do, która dociera do każdego obywatela. Każdy wie, czy ma więcej pieniędzy, czy mniej, ile kosztują artykuły spożywcze i że ceny wzrosły w związku z, no, z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z deblokowaniem tej ciśniny, przez którą płynie co najmniej jedna piąta Mniej więcej e, e, ropy na świecie. E, w związku z tym no, to, to, to było do, do przewidzenia i te konsekwencje tutaj są. I nie, nie da się zaprzeczyć, że Donald Trump jest temu winny. A co więcej, zmienia się sytuacja międzynarodowa. To znaczy taki model, w którym Stany Zjednoczone były dominujące, bo miały największą, najsilniejszą armię, a teraz się okazuje, że ta armia nie wystarcza. Mimo, że Iran jest znacznie mniej przygotowany, to lepiej panuje, lepiej, zastanawiał, zastanawiał, lepiej przemyślał to wszystko, zdecentralizował na przykład władzę i wykorzystał inne zasoby, a nie siłę wojskową. Czyli na przykład energia jest teraz ważniejsza, to jest taki nowy model, w którym na tej wojnie skorzystały Chiny, były pośrednikiem. Skorzystał Iran na pewno, jest w lepszej sytuacji niż przed rozpoczęciem wojny. Yy, po, powstał konflikt pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi wewnątrz NATO. Yy, w związku z tym to właściwie nie ma zalet. Donald Trump wydał 30 miliardów dolarów te pieniądze zostały źle wydane właściwie. Zaatakowane zostały wbrew przewidywaniom, że jest to mało prawdopodobne bazy amerykańskie w regionie kilkanaście baz w krajach arabskich, które teoretycznie powinny być z powodów religijnych, no, powinno być im bliżej tutaj do tych krajów, a tak naprawdę um, zbliżały się do, do, do, do, do krajów arabskich, a nawet do Izraela z powodów technologicznych, do Stanów Zjednoczonych. Te bazy zostały w dużym stopniu uszkodzone. Żołnierze mieszkają w hotelach. No w związku z tym jakby nie widać tutaj, nie widać tu specjalnego sukcesu. Ceny wzrosły. ceny płacą e, obywatele Stanów Zjednoczonych kupując cokolwiek właściwie. Nie stać ich na, na ropę. Więc mamy do czynienia z, z całą serią e, porażek prawie na każdym froncie, prawda? Jeśli jest coś, jest taka teoria, że, że chodzi tutaj, że jest to przemyślane, że jest to jakaś gra w szachy, prawda? I że chodzi o to, żeby... Przed dodatkowo trzeba by wspomnieć z naszego punktu widzenia, bo najważniejsze jest to, że Rosja skorzystała na tym bardzo, mhm. dlatego że ma zyski ponad 700 milionów dolarów dziennie z ropy, której cena też wzrosła. I. Mhm. Y no, trochę mi tutaj rozkojarza otoczenie, ale mamy, same, mamy, mamy <głos> same... Gdzie pan jest, mamy panie sam... profesorze? No nie pytam. Dobrze, to, to jeszcze, ponieważ przed musimy powoli... Przed uniwersytetem, przed uniwersytetem. O, tak. No to się nie dziwię. Tak Skończę szybko tak. tą teorią, Proszę. tak? Skończę szybko y, tą teorią, o co chodziło. Czyli wzrosły ceny i y, y, y, jeśli jest tutaj jakaś zaleta, to taka, że... Mm, jeśli cieśnina Ormuz będzie zamknięta i nie będą z niego mogły korzystać różne kraje świata, no to będą skazane na ropę albo z Rosji, albo ze Stanów Zjednoczonych, albo z Wenezueli, na której położył łapę też y, Donald Trump. W związku z tym te kraje, które korzystają z ropy, to są często kraje, które udzieliły pożyczek Stanom Zjednoczonym, tam gdzie Stany są zadłużone i w związku z tym teraz te kraje będą musiały kupować ropę po wyższej cenie, najprawdopodobniej czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Wenezueli, no ale zanim to się stanie i ekonomicznie Stany odetchną, to tak naprawdę partia republikańska straci władzę, dlatego że obywatele po prostu w listopadzie tego roku w wyborach połówkowych wybiorą demokratów najprawdopodobniej, bo nie będą w stanie wytrzymać tych konsekwencji, tych wysokich cen. No dobrze, to na koniec chcę jeszcze pana zapytać o negocjacje dokąd to zmierza? Bo je, jest takie niebezpieczeństwo, że on powie, wygraliśmy, wycofają się, a bałagan zostanie. Może pani redaktor, to powtórzyć? Co dalej z negocjacjami, bo jest takie niebezpieczeństwo, że Donald Trump w obliczu swojej niemocy ogłosi wygraliśmy, oni się stamtąd wycofają, a bałagan zostanie. No rzeczywiście, rzeczywiście tak, te, te, te, tak może być. Ta sytuacja jest w ogóle nieprzewidywalna, tak naprawdę. Nie wiem, czy to powiedzieć, co się wydarzy. E, bałagan na pewno zostanie w regionie. Ten bałagan już datuje się na e, dekady i to jest bałagan, który niestety jest pochodzenia zachodniego. Znaczy Stany Zjednoczone razem to znaczy, z Wielką Brytanią narysowały te granice tam na początku XX wieku. Powołały do życia wiele państw które um, są, um, no mają skomplikowaną etniczność, tak? mieszaną e, różnice religijne i to są przyczyny oczywiście tych konfliktów, mm -hmm. z którymi mamy do czynienia dzisiaj. E, poza tym e, Iran wcześniej, no, też przecież był krajem demokratycznym, wybrał Mossadeka w 1953 roku e, i on został obalony, to był pomysł brytyjski, słynnego Churchilla, z którego jesteśmy tacy dumni, który pomyślał, że... No, że jednak Iran nie ma prawa nacjonalizować własnej ropy i należałoby jakoś spowodować, by ta ropa jednak pozostała pod wpływem firmy no, BP, dzisiaj nazywanej, która była firmą brytyjsko-irańską I, i ta ropa dotarła poprzez przewrót CIA, który został do tego zaangażowany, obalono władzę demokratyczną i zaczęła się seria problemów, czyli najpierw był Reza Pachlawi, który był prozachodni, a później Ayatollahowie oba, oba, obalili Reza Pahlawiego. Więc mamy te, te problemy się ciągną, tak samo jak w Afganistanie, prawda? Gdzie próbowali Brytyjczycy, Rosjanie, e, kto tam, Amerykanie, kto tam nie Jasne, próbował. To tak się nigdy nie udawało, tak. i podobnie zresztą jak w Iraku. Będziemy się temu przeglądać. oczywiście. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Profesor Tomasz Krudowski z nami w Polskim Radiu 24. Nie. Izraelska Armia niszczy cały czas osady w południowym Libanie mimo zawieszenia broni e, między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. E, Izrael wykorzystuje czas rozejmu przed planowanymi na czwartek rozmowami pokojowymi w Waszyngtonie. E, I w tym rejonie cały czas jest nasza korespondentka Milena Rashid szehab Dzień dobry, Mileno. Dzień dobry. Jak e, sytuacja wygląda na miejscu? Tam, gdzie jesteś? Jestem w okolicy miejscowości Nabatije, to jest południowy Liban. Tutaj jeszcze tydzień temu trwały bardzo ciężkie walki. Teraz jest trochę spokoju, ale zniszczenia, które widać są ogromne i właściwie są takie miejscowości, przez które jedzie się i to jest gruz za gruzami. Mieszkańcy trochę wrócili na kilka dni, na te kilka dni rozejmu, ale Wielu po prostu nie ma do czego wracać, więc, więc wrac wracają z powrotem do Bejrutu. Oni z mieszkały w jakichś szkołach, w szolniwkach za zaaranżowanych przez, przez państwo. Jutro mają się zacząć rozmowy pokojowe między Izraelem a Libanem i... To jest taki trudny moment, dlatego że rozmowy trwają między ob oboma rządami, a wojna trwa między Izraelem a Hezbollahem. Hezbollah nie za bardzo chce się zgodzić na te rozmowy pokojowe, bo uważa, że to jest kolaboracja z wrogiem. A dzisiaj minister spraw zagranicznych Izraela, Kibion Sar, powiedział do władz Libanu, że walczmy razem po jednej stronie przeciwko Hezbollahowi. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego że Hezbollah, mimo tego, że ma afiliacje irańskie i jest są finansowane przez Iran, jest też, jest, też to jest organizacja libańska, więc ci Libańczycy oni zwłaszcza że bardzo się z nią utożsamiają i tutaj może nie być tak łatwo, jeśli, e, jeśli nie, dostania, e, e, nie dostanie e, nie dostanie nie władze Libanu jakiegoś rodzaju zielonego światła do tych negocjacji. Na razie nie wiadomo, czym one się zakończą. Najbardziej, e, najtrudniejsza dla władz Libanu, nawet tych najbardziej pokojowo nastawionych, jest kwestia strefy buforowej To jest taka, e, Izraelczycy z to e, żółtą linią. Żółta linia brzmi znajomo wszystkim, którzy śledzą, to, co się dzieje w strefie gazy, bo e, właściwie Całowa strefy gazy to jest, e, teraz, e, to jest teraz żółta linia wyznaczona przez Izrael. To jest e, strefa, e, której przekroczenie grozi śmiercią. I tutaj e, na południu Libanu jest, e, jest podobnie. E, tam cały czas trwają walki, tam cały czas na ogromną skalę Trwają wyburzenia. Wyburzenia tych domów są na tyle duże, że jak, jak się dowiadujemy, nawet Izraelczycy zaangażowali cywilne firmy do tych domów. One korzystają z takich buldożerów opancerzonych, które kupują w Stanach Zjednoczonych i Jakiś tydzień temu Amerykanie czy, y, część y, demokratów próbowała zablokować y, w kongresie y, się sprzedaż y, sprzedaż tych buldożerów Izraelowi, ale to się nie udało. Oni, Izrael cały czas z tych buldożerów korzysta i one rzeczywiście na ogromną skalę niszczą, właściwie zmieniają w grozy całe miejscowości. Tych miejscowości, które są w tej żółtej strefie jest około pięćdziesięciu i mimo tego, że zawieszenie broni trwa od piątku władze podają, że trzydzieści dziewięć miejscowości jest zniszczonych mimo tego, że jest zawieszenie broni. Mileno, bardzo Ci dziękuję za, za te informacje. Milena Rashid Szechab z Państwem w Polskim Radiu 24. Reklama